Thank you Diabła zakręciłem i sądzę, To nowy początek ludzkości I pomimo tego, że błądzę Nawet Bóg nie może mnie sądzić Jak przez piekło przechodziłem To mi było trochę ciepło No i tyle Jak przez piekło przechodziłem To mi było trochę ciepło No i tyle Diabła zakręciłem i sądzę To nowy początek ludzkości I pomimo tego, że błądzę Nawet Bóg nie może mnie sądzić Jak przez piekło przechodziłem To mi było trochę ciepło No i tyle Jak przez piekło przechodziłem To mi było trochę ciepło No i tyle ty. W piekle byłem jedną nogą Bo jechałem sobie kurwa typie przez nie hulaj nogą Znam dziwkę co diabłu doprawiła rogi Wiem, że nic nie znaczy jej słowo jak i jaki celebryta do niej przychodzi A może to nie dziwka? Może się posłuzem złym słowem? To pensjonistka, pozdejmuje majtki przez głowę Znowu zgięta w pół jakby dostała na wątrobę Chodź! W piekle mnie nie ma już, to nie stałem się aniołem Chodź! Dawnego białasa już nie ma, dzisiaj mogę zatańczyć na jego grobie I proszę nie pierdol mi o starych czasach jak możesz, bo nie jesteś archeologiem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 Życie się toczy, a ty ciągle szukasz syzyfa Biorę sprawy w swoje ręce, ty tylko czekasz z o uh, uh. Nie po prostu, tylko wezmę, wrogowie mi grożą piekłem uh, Niektórzy wami uh, uh. mi biorą łeb, sam chciałem ten owoc zjeść Więc teraz go będę jadł, razy 666 Życie to bala, ja się balu nie boję U piekła bram, diabeł poprosi o wodę e, e, Ej! Do, dość mam już tego politycznego pierdolenia To, to was kurwy trzeba zamknąć wszystkich do więzienia